Resetowanie kontrolki wymiany paska napędowego w Majesty 400. Po wymianie paska napędowego konieczne jest zresetowanie kontrolki wymiany paska, która ponownie zacznie odliczać czas dystansy do następnej wymiany Wibelta. W celu zresetowania kontrolki należy rozłączyć na kilkanaście sekund biały łącznik, znajdujący się w tylnej części skutera, gdzie umieszczony jest akumulator. Mocowanie akumulatora przytrzymuje we właściwej pozycji ten element, a odnalezienie go ułatwia fakt, iż jest to jedyny biały łącznik kabli w tej części skutera. Po ponownym połączeniu kabli ze sobą, obwód elektryczny zostaje zamknięty. Kontrolka włączy się na kilka sekund, po czym zgaśnie. ponownego włączenia kontrolki stanu paska. Należy się spodziewać, gdy nasz pasek nadawał będzie się do wymiany z zleż inspekcji.